Minęła 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Czy dojdzie do drugiej rundy rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem? Według rządowej irańskiej agencji Irna Teheran odrzucił propozycję negocjacji. Rozmowy zaplanowano jutro w stolicy Pakistanu Islamabadzie. Tymczasem premier Pakistanu rozmawiał telefonicznie z prezydentem Iranu i przekonywał go do kontynuowania procesu pokojowego. Premier Pakistanu Shephas Szarif poinformował w mediach społecznościowych, iż rozmawiał telefonicznie z prezydentem Iranu Masudem Pezeshkianem, Przekonywał go do powrotu do stołu negocjacji z Amerykanami. Wcześniej prezydent Donald Trump także w mediach społecznościowych ogłosił, że amerykańska delegacja jest w drodze do Islamabadu. Irańska oficjalna agencja prasowa Irna podała zaś, że Iran odrzucił propozycję drugiej rundy rozmów pokojowych. We wpisie szefa pakistańskiego rządu nie ma informacji, czy Iran ostatecznie odrzucił propozycję rozmów. Problemem pozostaje cieśnina Ormus. Ameryka Takańskie władze uznały, że ostrzelanie dwóch indyjskich statków w ciśnienie stanowi naruszenie zawieszania broni. Władze w Teheranie uważają, że to Amerykanie naruszyli porozumienie kontynuując blokadę irańskich portów. Dwutygodniowe porozumienie o zawieszeniu broni między USA i Iranem obowiązuje do najbliższej środy Tomasz Sajewicz Polskie Radio. Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości, a to w związku z ostrzeżeniami przed intensywnymi opadami deszczu. Alerty drugiego stopnia obowiązują na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i apeluje, by nie zbliżać się do wezbranych rzek. W związku z opadami wydano także ostrzeżenia przed gwałtownym przyborem wody w rzekach. Dotyczą one aż dziewięciu województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujaskopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego. Mówiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka po odprawie służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem obowiązuje od Pomorza Zachodniego przez południowo-zachodnią Polskę aż po Małopolskę i Podkarpacie. Jutro prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma spotkać się z wiceszefem tej partii Mateuszem Morawieckim. Były premier wbrew zaleceniom kierownictwa PiS-u powołał do życia stowarzyszenie, które uznano za konkurencyjne wobec partii. Prezes postawił ultimatum. Albo członkostwo w PiSie, albo w inicjatywie Mateusza Morawieckiego. Dla tych osób nie będzie miejsca na listach wyborczych partii.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 wyborce, a na koniec że grają wybory. W najnowszym badaniu CEBOS przewaga KO nad PiS wzrosła do 14 punktów procentowych. Michał Fabisiak, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Zrobimy wszystko co możliwe, aby uniknąć konieczności ponownego organizowania przedterminowych wyborów w Bułgarii, powiedział w pierwszym komentarzu po powyborczym były prezydent Ruman Radew Według sondaży Exitpol jego partia postępowa Bułgaria wygrała niedzielne wybory parlamentarne, zdobyła niecałe 39%. Ruman Radew to eurosceptyczny były pilot myśliwca, który sprzeciwia się wojskowemu wsparciu dla Ukrainy i jest uważany za polityka o prorosyjskich sympatiach. Ekspert do spraw Adam Balcer tłumaczył w Polskim Radiu 24, że społeczeństwo popiera Radewa, ponieważ jest rozczarowane sytuacją wewnętrzną. Jego popularność jest pochodną rozczarowania Bułgarów bardzo głębokiego do sytuacji wewnętrznej w kraju. Przypomnijmy, że Bułgaria jest najbardziej skorumpowanym razem z Węgrami krajem w Unii Europejskiej ta sytuacja się jeszcze pogorszyła. To były ósme wybory parlamentarne w Bułgarii w ciągu zaledwie pięciu lat. Mieszkańcy Warszawy oddali hołd bohaterom powstania w getcie warszawskim. Główną uroczystość 83. rocznicy wybuchu największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej odbyły się w południe przy pomniku bohaterów getta. Elementem obchodów upamiętniających powstanie jest akcja żonkile. Na ulicach Warszawy setki wolontariuszy rozdawało papierowe żółte kwiaty. Ludzie chętnie biorą żonkile, pamiętają, chociaż niewiele osób zdaje sobie sprawę, czego jest to symbol. Markę Delman dostawał od nieznanej osoby żółte kwiaty, najczęściej właśnie były to żonkile i składał je pod pomnikiem bohaterów getta, pod którym właśnie stoimy. I my na znak pamięci, żeby przypomnieć o tych, którzy zginęli, którzy walczyli z bronią, ale tych, którzy się ukrywali, przypominamy i przypinamy żółty żonkil jako symbol nadziei i pamięci. Powstanie w getcie warszawskim było pierwszym zrywem miejskim w okupowanej Europie. Walki trwały do 16 maja 1943 roku i zakończyły się całkowitym zniszczeniem getta. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski zapraszam. Brak dziś zaskoczeń w piłkarskiej ekstraklasie. Najpierw Płocka Wisła wskoczyła do oczołowej czwórki, wygrywając w Niecieczy z Brukbetem. 3-1. Potem pierwsze od kilku tygodni zwycięstwo Rakowa Częstochowa. 4-1 z Krakowią. I wreszcie Gielonia Białystok, która pojechała do Gdyni, wygrała z Arką 3-0 i jest wiceliderem. W Jadze brylował Jesus Imas, który strzelił dwa gole, jest już najskuteczniejszym zagranicznym piłkarzem w historii ekstraklasy. A trener Adrian Siebie nieco powiada? To jest dzisiaj moment dla dużych chłopców, że dzisiaj muszą wyjść mężczyźni na boisko i dźwignąć trudny mecz i to zrobiliśmy. Liderem Lech trzy punkty przed Jagiellonią i Górnikiem, cztery przed Wisłą, pięć przed Zagłębiem. W Niemczech mistrzostwo świętuje Bayern Monachium, któremu wystarczał remis, ale który wygrał ze Stuttgartem 4-2. W Anglii szlagier, Manchester City 2-1 pokonał Arsenal i odrabia straty w tabeli. Arsenal wciąż na czele, ale City tracą już tylko trzy punkty, a mają jeszcze zaległy mecz. Z zachodu do kraju Boko Przykarki AZS-u Lublin z Mistrzostwem Polski. Wygrały bowiem po raz trzeci w finale za azs Politechniką Poznań. Dziś w Poznaniu po meczu bardzo zaciętym, 82 do 77. W Lublinie nieco zaskoczeni. Budowaliśmy ten zespół od zera. Rzadko to się zdarza, żeby złożyć zespół i od razu w pierwszym sezonie wygrać mistrzostwo, więc naprawdę bardzo dobrze ona smakuje. Mówi skrzydłowa Aldona Morawiec. Koszykarki już po sezonie, siatkarki jeszcze chwilę pograją. W finale Tauron Ligi. Tam mamy bowiem remis. W łodzi zawodniczki grot budowlanych wygrały z dewelopresem Rzeszów i w serii do trzech zwycięstw jest jeden do jednego. Z parkietów na szosy Holandii, bo w kolarskim wyścigu Amstel Gold Race Katarzyna niewiadoma była druga. Wygrała po solowej akcji holenderska Hiszpanka Blasi, niewiadoma na finiszu pokonała wybitną Holenderkę Follering. Wśród mężczyzn wygrał Belkevenepul, a na starcie zabrakło słoweńca Pogaczara. Na koniec jeszcze Sheffield i snookerowe Mistrzostwa Świata, w których pierwszy raz w historii grał Polak. 22-letni Antoni Kowalski odpadł w pierwszej rundzie, przegrywając z trzykrotnym Mistrzem Świata walijczykiem Markiem Williamsem. Skończyło się 4 do 10. Pogoda w nocy deszczowo na zachodzie i południu kraju alerty drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od zera na Suwalszczyźnie, około 5 stopni na Pomorzu, 7 na Mazowszu do 9 w Wielkopolsce. Jedynka.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 autopromocja. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Teraz czas na kulturę. Po 23.30 spotkanie z i rozmowa z polsko-włoską aktorką, reżyserką, scenarzystką Karoliną Porcari, a w tej pierwszej części godziny w Kulturalnej Jedynce spotkanie z amerykańską aktorką i reżyserką Kristen Stewart. Mam nadzieję, że są i że będą Państwo razem z nami. Kulturalna jedyna. Martyna Podolska, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, a w dzisiejszej kulturalnej jedynce nie lada gratka, bo przed nami rozmowa z amerykańską aktorką, reżyserką, scenarzystką Kristen Stewart, która na jesieni odwiedziła Polskę, przyjechała na festiwal czy w Toruniu, by opowiadać, by promować swój debiut reżyserski, pełnometrażowy film fabularny, chronologia wody. Tam odbyła się polska premiera tego filmu, film od piątków w kino. A w ogóle swoją premierę miał w zeszłym roku na festiwalu filmowym w Cannes. Za chwilę więcej o chronologii wody, ale przypomnijmy dokonania aktorskie Kristen. Z pewnością doskonale jest Państwu znana z roli Belisłany w Sadze Zmierzch. To ten film, ta rola przyniosła jej ogromną popularność, którą do dzisiaj wykorzystuje w słusznych celach. Właśnie po to sięga po reżyserię, by opowiadać historię, by opowiadać o sile kobiet, o traumach, o tych ważnych sprawach. Jest takim młodym, ale silnym głosem sprzeciwu. Myślę, że przed nią piękna droga opowiadania ważnych historii, ale wracając, w 2010 roku otrzymała. Mała Nagrodę BAFTA w kategorii Największa Aktorska Nadzieja Kina. Za rolę w filmie Oliwiera Sayasa Sils-Maria otrzymała Cezara, czyli to najwyższe francuskie wyróżnienie aktorskie. Była nominowana do Złotego Globu, do Oscara. To za rolę Diany Spencer, księżnej Diany w filmie Spencer, Pabla Leraina. Grała m.in. u Rose Glass, Davida Finchera, Davida Cronenberga. Ale tak jak powiedziałam, to było za mało, bo Christian y, zaczęła y, chcieć wypowiadać się swoim głosem, ale też głosem... Y Autorki powieści Chronologia Wody, ta powieść autorstwa Lidii Juknawicz, amerykańskiej pisarki, została wydana w Polsce w 2022 roku. Wiele lat temu przeczytała ją Kristen Stewart i się zachwyciła i chciała opowiedzieć tę historię za pomocą obrazu. Zatrudniła Imogen Pulc do zagrania głównej bohaterki, a to bez kompromisowa opowieść. Proza cielesna to taki współczesny termin odnoszący się do opowieści o ciele, o traumie, która gdzieś jest głęboko ulokowana nie tylko w emocjach, nie tylko w psychice, ale także właśnie w ciele. To jest opowieść o wychodzeniu z różnych traum, z przemocowego domu, trudnych momentów w życiu dorosłym, czyli z problemów w relacjach, utrata dziecka. To jest autobiograficzna opowieść a ta chronologia wody, ten tytuł odnosi się do falowania wody, bo styl Lidii i język jest właśnie płynący, jest taką falą, jest nielinearny, raz mocniejszy, raz gwałtowniejszy, raz totalnie delikatny. Chronologia wody autorstwa Lidii Juknawicz zachwyciła, tak jak powiedziałem, Kristen Stewart, aktorka postanowiła opracować powiedzieć ją filmowo, i ten film ma szansę stać się takim silnym manifestem kina kobiecego, choć to produkcja naprawdę niezależna. W roli głównej, tak jak wspomniałam, Mogen Puc, za zdjęcia do filmu odpowiada Cory Waters, Kristen Stewart współtworzyła scenariusz z Andy Mingo. A już teraz rozmowa z reżyserką, aktorką, scenarzystką o chronologii wody. Niech ta muzyka pochodząca z filmu pozwoli nam uchwycić mroczny, ale też jej intensywny klimat tej opowieści. Niezmiernie cieszę się, że tu jesteś, w Polsce. Możemy porozmawiać zatem o twoim filmie i o ważnej kwestii, kwestii kobiet. Dziękuję ci za twój głos, który myślę, że jest także naszym głosem. Czujesz to? Czujesz, że to głos nas wszystkich, także nas z Polski? Myślę, że to niezwykle istotne. Uważam, że zrozumienie tego, iż odnalezienie własnego głosu prowadzi do swego, tego rodzaju ocalenia jest kluczowe. Nikt nie zrobi tego za nas. Są w życiu pewne książki, relacje nauczyciele czy przyjaciele, którzy niejako przedstawiają nas samym sobie. Ta książka uświadomiła wielu ludziom, że słuchanie własnego instynktu to praca na całe życie, zwłaszcza, że żyjemy w świecie zaprojektowanym tak, by te instynkty dusić i zagłuszać głosy mówiące nam, że mamy prawo być wolne, definiować własne pragnienia i rozumieć, że odzyskanie własnego ciała i umysłu poprzez bolesne doświadczenia wymaga ogromnego wysiłku, a czasem wsparcia wspólnoty. Więc tak, absolutnie. Nie sądzę, by dało się to zrobić w pojedynkę. Myślę, że to echo jest zaraźliwe. I pewnie dlatego chciałaś nakręcić ten film. Bardzo Ci za to dziękuję. Myślę, że to ważne. Ale powiedz, jak było? Czytałaś tę książkę i już w tej samej chwili poczułaś, że muszę o tym zrobić film? Że muszę ją zaadaptować? I think before I finished reading the book, I, to make the film. I, I imagined... Chyba jeszcze zanim way. skończyłam czytać, yeah. już chciałam go nakręcić. Person, Wyobrażałam sobie, że to materiał pożądany, <laughs> że nie tylko ja tak czuję. Sometimes Byłam przekonana, że jestem jedyną osobą, która potrafi opowiedzieć tę putting historię. Często w adaptacjach, poprzez przekładanie literatury yeah. na kind język kind of kina w sposób łatwo That's przyswajalny i typowy, pewne literackie niuanse zostają rozmyte przez standaryzację, a ja bardzo chciałam, żeby ten film falował, pulsował i drgał jak procesy neurologiczne, żeby przypominał autentyczne, odkopane z pamięci wspomnienie. Chciałam też, by był to film o pisaniu, o odkrywaniu tego, co chce się powiedzieć dokładnie w momencie wypowiadania tych słów. Wyobrażałam sobie, że czyjaś inna adaptacja byłaby przeładowana głosem z zakadru, miałaby jakąś wymuszoną, narzuconą strukturę, która ułatwiłaby oglądanie. A przecież sensem tego filmu jest obserwowanie kogoś, kto dopiero szuka właściwych słów w trakcie mówienia i to bywa frustrujące. Główna bohaterka jest frustrująca, jest niesforna, ciągle upada i się podnosi. Mamy tu mnóstwo startów, mnóstwo pozornych zwycięstw, ale na końcu pojawia się pewien spokój, stan spełnienia, który jest w pełni zasłużony. Czułam po prostu, że jeśli ktoś ma się za to zabrać, a nie będę to ja, to chyba nie mogłabym z tym żyć. I... I know someone's gonna take this thing and if it's not me then I'll just, ugh, I would To nie jest dosłowna historia, bo jest w niej dużo wyobraźni, dużo emocji, także twoich emocji. Myślę, że mówisz nam tym filmem nie tylko nam kobietom, ale wszystkim ludziom byśmy nie ukrywali swoich uczuć. Tak Zgodzisz się z tym moim stwierdzeniem Oh my god, yeah, women are just walking secrets. A smile on my face o mój Boże, tak! Kobiety to po prostu chodzące tajemnice. Jeśli coś boli, nie wolno nam o tym mówić. Ja sama nieustannie przyklejam uśmiech do twarzy, tylko po to, by mieć pewność, że to, co mówię, zostanie w ogóle przyjęte. Uważam, że gniew jest niesamowicie motywującą emocją, a jednocześnie najbardziej tłamszoną. Spotyka się on z największym lekceważeniem. Gniewna kobieta to archetyp, szufladka, do której nas się wsadza, by nas uciszyć. To manipulacja w czystej postaci, podręcznikowa mizoginia. Pełen pasji mężczyzna to dobry przywódca, ale kobieta okazująca pasję to po prostu suka. Nie ja pierwsza, to mówię. Sądzę, że jawne okazywanie emocji łączy kobiety ze sobą. Musimy słuchać siebie nawzajem, aby usłyszeć same siebie i na odwrót. Życie w bańce, w ciągłym dopasowywaniu tonu głosu tak, by dobrze brzmiał w uszach mężczyzn, którzy dzierżą władzę w tym świecie, to może nas zabić. To jest fizycznie niezdrowe. Musimy zachęcać się nawzajem do tego, by żyć głośno i odważnie who retain the power in this world, uh, I think it might kill us. I think it, I just don't, I, I, think, uh, I think it's so physically unhealthy and as much as we can encourage each, each other to, to, to live out loud, we must. Oczywiście, pracowałaś nad tym filmem aż 8 lat, scenariusz się zmieniał wielokrotnie, ale czy zmienił się twój sposób myślenia o tej historii, o tej opowieści, czy zmieniły się twoje cele? I think spending such a long time with the adaptation might have been beneficial in one sense. It took too long to make. To be honest with you, it was not fair. I mean, the people that are allowed to... Myślę, że spędzenie tak długiego czasu nad adaptacją pod jednym względem było korzystne, choć szczerze mówiąc realizacja trwała zbyt długo. To było niesprawiedliwe. Ludzie, którym pozwala się opowiadać historię znajdują się w bardzo uprzywilejowanej pozycji, a ta opowieść długo nie mogła tam trafić. Musieliśmy wyjechać ze Stanów Zjednoczonych. Musieliśmy pracować za absolutne grosze w stosunku do skali tego projektu. To jest wielki film, zasługuje na rozmach, a proces pisania polegał ciągle na okrajaniu go, by stał się wystarczająco mały, wręcz maleńki. Może uda się go zrobić za te marne grosze w innym kraju z ekipą, która jest głodna pracy i zapewne zarabia ułamek tego, co dostałaby w USA? Kiedy mówię, że to nie fair, mam na myśli to, jak smutna jest nasza rynkowa wartość. To, że musimy zbierać okruchy. Ale jestem gotowa to robić, by pokazać ludziom, że to nie jest jakiś ciężki, męczący film. On jest o radości, o entuzjazmie i o wyzwoleniu ekspresji. Tak. Od czego zaczęło się Twoje pytanie? Trochę odpłynęłam, ale to było świetne pytanie. Przypomnij mi je proszę. A, o to, jak zmieniło się moje myślenie. Właśnie tak. Jedynym plusem tego, że trwało to tak długo, jest to, że stałam się starsza i mądrzejsza. Być może ten film dojrzał, nabrał pewnej mądrości i kompozycji właśnie dlatego, że ja sama musiałam przez te 8 lat dorosnąć, by móc tę historię opowiedzieć. Ten film nie jest moralizatorski. Pozwala widzom wypełnić luki własnym życiem. To wspomnienie jednej osoby, ale to film o nas wszystkich. Myślę, że finał przynosi naprawdę dobrą radę. Podświadomie wiedziałam, dlaczego chcę to nakręcić. Książka mną wstrząsnęła, uderzyła mnie emocjonalnie. Jednak nie wiem, czy 8 lat temu potrafiłabym tak sprawnie wylądować tym samolotem, postawić kropkę nad i i sprawić, by język filmu był tak zwięzły. Więc z jednej strony jestem wdzięczna, że to tyle trwało, ale z drugiej mam o to ogromny żal. The movies grammar Be as concise. So on one hand, I'm thankful it took a long time, but on the other hand I'm very resentful that it took a long time. Wiem, że już musimy kończyć. Mam nadzieję, że będziesz miała w sobie siłę, siłę także dla nas, by opowiadać takie historie. Historia o nas. Bardzo ci dziękuję. Thank you very much. Thank you. Polskie Radio. Jedynka. Tak Kristen Stewart opowiadała o filmie Chronologia Wody podczas festiwalu czy w Toruniu. Teraz zaprezentowaliśmy Państwu tę rozmowę, bo Chronologia Wody trafiła do polskich kin. To było naprawdę ciekawe doświadczenie ją poznać i mam nadzieję, że to nie była nasza ostatnia rozmowa, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia, ta energia, ta stanowczość, ta odwaga Kristen Stewart naprawdę mi zaimponowała. Chronologia wody w reżyserii Kristen Stewart w polskich kinach. A od 30 września w polskich kinach nowa ekranizacja lalki Bolesława Prusa. Imponująco się zapowiada Kamila Urzędowska, Marcin Dorociński, Marek Konrad, Agata Kulesza, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn. Mogłabym tak wymieniać obsadę, imponującą obsadę lalki. A w oczekiwaniu na filmową premierę można wybrać się do Teatru Dramatycznego w Warszawie, bo tam swoją lalkę przygotował reżyser Mikita Iłyńczyk w rolach głównych Marta Ojrzyjska i Marcin Bosak, a spektakl widziała już Ewa Hajne. Lalka Bolesława Prusa obok ziemi obiecanej Władysława Reymonta to do tej pory nie w pełni doceniane XIX-wieczne polskie powieści. Powoli przekonujemy się jednak, że to są arcydzieła. W programach szkolnych były one uczniom skutecznie obrzydzane. Potem już jako osoby dorosłe rzadko po nie sięgaliśmy, by świadomie odkrywać genialność i niezwykłą literacką urodę tych zapisanych słów. W niedawnym wywiadzie dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, wyznał, że w dorosłym życiu już czterokrotnie zaglądał do lalki, zawsze znajdując w niej nowe, ciekawe elementy. A pochylając się nad powieścią lalka, pamiętamy, że poza romantyczną miłością jej głównego bohatera Stanisława Wokulskiego, do zimnej, wyrachowanej arystokratki Izabeli Łęckiej. Mamy tu rozległy portret wszystkich warstw społecznych tamtego czasu. A poza tym to jest literacki pomnik XIX-wiecznej Warszawy. A nagle okazało się, że całość to jest atrakcyjny materiał dla twórców teatralnych. Taki znaczący, największy przykład to Teatr Dramatyczny w Warszawie, a przeniesieniem tej historii na scenę zajęło się dwóch obcokrajowców. To Mikita Jłyńczyk, reżyser, białorusin, co prawda o polskich korzeniach, który od lat współpracuje z naszym teatrem. I on wplótł w treść przedstawienia sentymentalną, rodzinną opowieść związaną z jednym z pierwszych egzemplarzy tej powieści. A drugi twórca to Goran Injac, serb, który zajął się dramaturgią tego literackiego tekstu. Niestety przedstawiona przez nich historia wydaje się być obok powieści Prusa. Tak na przykład Izabela na scenie to nieelegancka arystokratka, a bardzo współczesna dziewczyna, która jako kuratorka wystawy oprowadza po galerii sztuki współczesnej. Jest w śmiesznym kostiumie, dziwnie niedostosowanym do miejsca i w makijażu ukrywającym urodę tej młodej aktorki. Trudno zatem uwierzyć, że tak bezkrytycznie kochał ją Wokulski, ale trochę się dziwię, że Wojciech Faruga, dyrektor teatru dramatycznego, doświadczony twórca, reżyser nie wpłynął na poprawienie błędów inscenizacyjnych niezgodnych z tradycyjnym odbiorem opisywanych przez Prusa historii. Natomiast z punktu widzenia marketingu teatralnego zapewniona została tłumna frekwencja. Na widowni widzimy, Klasy licealne pod opieką nauczycieli, ale jak zauważyłam, nie wszyscy wytrzymują do finału. Ewa Heine mówiła o lalce w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Myślę, że to dość nowoczesne, współczesne spojrzenie na lalkę Bolesława Prusa i próba przeniesienia jej do do naszych czasów. Czy udana? Muszą Państwo przekonać się sami. A na zakończenie tej pierwszej części godziny muzyka z lalki Wojciecha Jerzego Hasa. Polskie Radio. Pierwszym polskiego radia, świętującym w tym tygodniu, w tym miesiącu, w tym roku setne urodziny, aktorka, reżyserka, wykładowczyni Karolina Porcari. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu i dobry wieczór tobie. Powinnam powiedzieć, buonasera? sera? Buonasera. sera, Buona sera <głos> bo powinnam do tego przedstawienia cię. Y Dodać yy, aktorka, reżyserka, wykładowczyni polsko-włoska, no, włosko-polska? Wypadałoby. Obojętne. To jest 50-50. 50-50? Tak, 50-50. Często bardzo mnie ludzie pytali w życiu, czy czuję się bardziej włoską czy Polką. Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że językowo wyrównało się to paradoksalnie całkiem niedawno. Jestem w Polsce już 20 lat i yy, myślę, że to się stało... Nie wcześniej niż 10 lat temu. Wcześniej nie byłam dwujęzyczna, ale kulturowo i tożsamościowo jednak obie te natury, oba te kraje, te kultury, ten background, te pejzaże, to wszystko we mnie żyje na równi, myślę. Mama Polka? Tak, tata, tata Włoch, tata z południa Włoch, Włoch. Mhm. Z, południa z Apuli, a mama Włoch. z Warszawy z i To za chwilę jeszcze do tego powrócimy, ale chciałabym do tej warstwy językowej i brzmieniowej, jakże ważnej u nas przecież też w polskim radiu, bo w ogóle nie słychać, że ty no. tam urodzona. Jeżeli to było pracy, żeby nie było słychać. Ale jak to zrobić i jeszcze do tego być aktorką, grać? Te dwie sprawy były bardzo powiązane, bo ja tutaj przyjechałam tak na stałe bezpośrednio do szkoły aktorskiej. Wcześniej przyjeżdżałam tylko od czasu do, czas do czasu na wakacje yy, w lecie z rodzicami. Więc yy, jak trafiłam do tej szkoły aktorskiej i mówiłam całkiem słabo, plus miałam fatalną dykcję, w ogóle nie, wy nie wypowiadałam szyczyży, ponieważ nie miałam rozwiniętych mięśni do tego. Gdyż jak się nie praktykuje danego języka na co dzień, no to pracują mięśnie, które są potrzebne, a nie takie, które są niepotrzebne. Po prostu ich się, one się nie kształcą. Więc trafiłam nie tylko na taki ostry dyżur dykcyjny <grych> i wykonywałam naprawdę bardzo dużo ćwiczeń codziennie, ale też do logopedki, która dała mi też codzienny zestaw różnych y, ćwiczeń, które to zajęło kilka lat, ale muszę ci zdradzić taką ciekawostkę, że po roku w szkole aktorskiej Miałam lepszą dykcję niż koledzy, moi koledzy ze Śląska. Albo po prostu już byłam tak wyczulona na to, że mogłam popełniać jeszcze wpadki. Zresztą do dziś mi się zdarza i pewnie państwo też podczas naszego spotkania usłyszą. Czasami coś źle odmienię albo jakieś takie słowo, które może jest niezbyt precyzyjne i gdzieś wpadnie. Ale generalnie, jeżeli chodzi o dykcję, no to jednak złapałam to, nauczyłam się tego języka trochę na nowo i został mi on tak... Bardzo porządnie ustawiony przez tych wykładowców w szkole, teraz to już się nazywa Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie. Kiedyś to była szkoła teatralna, jak ja tam studiowałam. Determinacja to jest? Oj tak, też, też, tak. No bo co, chcesz być aktorką i masz perspektywę, że możesz grać imigrantki w kraju, w którym raczej nie ma imigrantów? Czyli zero ról. Plus jednak jakby moja aparycja jest może nawet pod tym względem troszkę bardziej chyba polska niż włoska. We Włoszech przeważnie jak gram gram kobiety ze wschodu, czasami z północnej części Włoch, to mi się zdarzało. Teraz pierwszy raz w życiu gram Włoszkę i to taką z południa, ale dosłownie pierwszy raz w życiu. A, to ciekawe, to mam nadzieję, tak. że nam trochę poopowiadasz, opowiesz co będziesz mogła. Oczywiście, ale wiesz, tak jak y, słucham cię i myślę też o tych naszych y, setnych urodzinach, to ja dość często jeżdżę taksówkami kierowanymi przez obcokrajowców i nieraz zdarzyło mi się z nimi rozmawiać właśnie o tym, że słuchają radia po to, żeby słyszeć, to brzmienie i uczą się języka z radia. Mhm. Zatem ta funkcja słuchania myślę, że jest niezwykle ważna przy nauce i języka i wypowiadania się, poprawnego wypowiadania się, ale to, że ty tak pięknie mówisz i że ten akcent jest kompletnie niewyczuwalny, to też myślę, że jest zasługa Słuchu? Słuchu muzycznego twojego? Tak, tak. Myślę, że no, oczywiście w, na egzaminach wstępnych jest to badane. Ja nigdy w tym kierunku jakoś tego nie, nie sama, nie miałam takiej potrzeby, żeby to sprawdzać. Natomiast y, pochodzę z rodziny dosyć na pewno nie nieartystycznej. Znaczy moja matka jest po szkole baletowej warszawskiej i przez chwilę była w zawodzie, ale dosyć szybko zrezygnowała z tego ze względu na po prostu na rodzinę natomiast w mojej włoskiej rodzinie zawsze się bardzo dużo śpiewało nie pamiętam podróży, żeby mój ojciec nie śpiewał Volare albo Bella Ciao. Także ja też od dzieciństwa gdzieś tam śpiewam, śpiewałam tak prywatnie, po domowemu. A potem to się stało też częścią mojego zawodu i podczas tych egzaminów no to zdecydowanie byłam jakby wśród tych ludzi, którzy mieli ten słuch. Teraz rzadko mi się to zdarza zawodowo, ale to po prostu organicznie jakoś tak się ułożyła ta ścieżka też na innych polach, więc mniej mi się to zdarza. Natomiast bardzo to lubię. Uwielbiam muzykę. Jestem pod tym względem bardzo eklektyczna. Nadal śledzę włoską muzykę. Może nie tyle taką popową, ale autorską na pewno. Także słuch jest i słyszenie, muzykalność jest integralną częścią mojego świata. A poza tym, nawet jak piszę scenariusze albo jak reżyseruję scenę, to ja czasami ją słyszę a nie widzę. Czasami po prostu ją słyszę. Albo w teatrze, jak jestem i, i patrzę na obraz, wszystko się zgadza, ale coś w, w warstwie rytmu, dźwięku, kwestii się nie zgadza. I to jest gdzieś na takim poziomie właśnie muzycznym. No bo y, słowo napisane później musi zostać przeczytane, żeby wybrzmiało tak. i żeby się wszystko zgadzało. A ten teatr wziął się z tej muzyki? Ten teatr y, i myśl... O tym, żeby właśnie w tę stronę pójść, pojawiła się właśnie z tych doświadczeń, doświadczania artystycznego w Apuli, Jak to było? W którym momencie też te myśli się pojawiły w twoim życiu? Pojawiły się bardzo wcześnie. W ogóle nie były związane z muzyką, tylko z faktem, że jak byłam w liceum humanistycznym w Lecie, w moim rodzimym mieście we Włoszech, w wieku 16 lat zostałam zaproszona przez profesjonalny zespół do zagrania w teatrze na zyskach Teatru Paziello. Zespół nazywał się Koreja. Funkcjonuje do dziś zresztą bardzo wspaniale prężnie. Jest to jedna z takich um, instytucji na południu Włoch, która działa najlepiej. Do zagrania roli przewodniczącej chóru w Chmurach Arystofanesa. I to było moje pierwsze spotkanie, takie bezpośrednie z teatrem. I wtedy zakochałam się. Po prostu ja stanęłam na tych deskach. Już na próbach wiedziałam, że coś we mnie się takiego uruchomiło, czego kompletnie wcześniej nie znałam. Teraz mogłabym to nazwać pasją. A jak już stanęłam przed publicznością, to poczułam, że to jest moje miejsce na ziemi. Po prostu nie wiem, czy kiedyś miałaś takie doświadczenie. a to Taki rodzaj... Teraz jak uczę właśnie, uczę takiego przedmiotu psychologia kreatywności, to się nazywa w języku kreatywności insight po angielsku, czyli taki moment olśnienia takiego... Że to jest to. Tak zwana ta lampeczka, która, ta żarówka, która się zapala. Tak, że to jest to. No i to było to. Natomiast zajęło mi to sporo czasu. Potem miałam różn, dużo różnych przygód, takich teatralnych, około teatralnych, warsztatowych. Ale pierwsze studia, na które poszłam, to, była, to były studia humanistyczne Literatura i Filozofia w Mediolanie i dopiero Potem zdałam do szkoły aktorskiej i z perspektywy czasu myślę, że fakt, że wybrałam takie studia w Polsce, a nie we Włoszech... No właśnie, y skąd taka decyzja, żeby jednak y zmienić swoje życie całkowicie? Wtedy wydawało mi się, że to dlatego, że ten polski teatr mnie zachęcał, interesował dużo bardziej niż włoski i nadal myślę, że po części tak było, y studiowałam w Mediolanie. To było i jest y, chyba jedyne europejskie miasto we Włoszech. Naprawdę europejskie. Przez które przewijają się po prostu dziesiątki zespołów, jest mnóstwo festiwali, ogólnie kultury, sztuki, teatru, filmu. I y, chodziłam nałogowo na wszystkie możliwe przedstawienia. Po prostu widziałam ulotkę i kupowałam bilet albo wejściówkę. No, wtedy byłam studentką, więc to też bardzo było tanie. Akurat Teatro Piccolo di Milano co dwa lata, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy co, co dwa lata organizował taki wspaniały międzynarodowy festiwal. Przyjeżdżały zespoły z całego świata. i Ilekroć widziałam spektakl... I oglądałam jakby z Chin, z Ameryki, z y, Hiszpanii, z, z północnej Europy, z południowej Europy, z Arabii Saudyjskiej. No po prostu wszystko jak leciało. Naprawdę byłam jak gąbka. I Ilekroć widziałam te... Mm, no wtedy to trochę uogólniałam. Teraz widzę, jakby są kolosalne różnice pomiędzy teatrem polskim albo czeskim, rosyjskim. Wtedy trochę to wrzucałam do jednego worka, bo byłam niedokształcona kompletnie. Ale cokolwiek, co przychodziło ze wschodu, to mnie absolutnie tam zachwycało. Nawet jeżeli było to Ferdydurkę w wykonaniu szwedzkiego zespołu, z czego nic nie rozumiałam, bo nigdy nie czytałam Ferdydurkę. Znaczy, przeczytałam to w wieku 19 lat znając jeszcze bardzo słabo język polski i w ogóle nie mogłam zrozumieć, to, kto to pisze, czy to dorosły, czy to dziecko, o co chodzi, co to jest za perspektywa, co tu się dzieje. I takie rzeczy mnie po prostu za zaczęły bardzo pasjonować. Dzisiaj wiem, że to była też jakaś podróż w poszukiwaniu własnych korzeni, które były dla mnie jeszcze takie do ledwo dotknięte kulturę włoską i ten, no wiesz, jak człowiek mieszka, ogląda telewizję, ma przyjaciół, tak, wychodzi z domu, chodzi do sklepu. właśnie tak. tym, prawda? No dobra, ale czy to jest trochę tak, że właśnie tamten czas oglądanie takiego teatru sprawił, że, że ty też dzisiaj, chyba mogę tak powiedzieć, eksperymentujesz? Tak, tak, zdecydowanie. Bo, bo twój teatr, spektakle, w których się pojawiasz, które współtworzysz, tworzysz, no właśnie są na takiej bazie eksperymentu, tekstów, formy, ruchu, ciała, pewnej sensualności również. Sięgasz nie po takie linearne role, projekty, sztuki, tylko mam takie poczucie, że poszukujesz właśnie. Tak, zdecydowanie. W ogóle, wiesz, sztuka jest dla mnie taką pod. Podróżą, czy teatr, czy film, to są takie podróże w, w, ciągle poszukujące. To nie są. Generalnie wydaje mi się, że to nie jest zawód, którego, który się wybiera po to, żeby iść za tartą ścieżką. Za, na pewno są ludzie, którzy może nie potrzebują aż takiego gdzieś takiego zmagania się ze sobą i ze światem, ale ja w każdym projekcie próbuję znaleźć coś oryginalnego i na pewno jest jedna rzecz, którą jak reżyseruję i mam wolność jakby stworzenia e, jakiejś własnej oryginalnej formy, to staram się te moje dwie tożsamości gdzieś je spotkać, pożenić, albo zetknąć, zderzyć. E, dlatego zawsze jest element włoskości, jeżeli robię coś tutaj. Albo to jest włoski tekst, albo to jest na motywach, albo są inspiracje, albo wplatam to w dialogi, albo to jest muzyka. Mogę ci zdradzić, że dostałam oficjalną, oficjalne zaproszenie z teatroteką, którą właśnie wyreżyserowałam z Iwoną Bielską w głównej roli, w której śpiewa włoski kawałek Monika Mariotti, włosko-polska. Aktorka. aktorka, tak, i również producentka i scenarzystka. Fragment taki klasyki z regionu Kampania, czyli w, w okolicy Napolu. Tam też udało mi się to wpleść i będzie w, podczas konkursu Teatru Telewizji w Koszalinie na festiwalu. Więc na przykład to jest takie ostatnie dzieło. A pewnie później Teatroteka też będzie do zobaczenia, chociażby w TVP Kultura, bo wiem, że tam w późniejszych terminach odbywają się też premiery tych tak. spektakli, tak. więc będziemy czekać. A Będzie. możesz zdradzić tytuł nam? Może, Jeszcze nie, nie teraz. Autorstwa Krzysztofa Szekalskiego, który jest moim stałym takim towarzyszem tej drogi. Właściwie od początku mojej twórczości reżyserskiej idziemy tą ścieżką, podążamy razem. Napisaliśmy, znaczy no on napisał na podstawie takich rozmów z nami, wywiadów, moją pierwszą sztukę teatralną, którą wyreżyserowałam i w której też zagrałam, czyli Zła Matka. Potem zrobiliśmy razem też spektakl na podstawie baśni włoskich Italo Calvino w Powszechnym. Napisaliśmy dwa scenariusze razem. E, dosłownie wczoraj prezentowaliśmy jeden z tych scenariuszy, z, z tych scenariuszy m, podczas ważnego wydarzenia filmowego. Więc trzymajcie kciuki za nas, e, żeby to poszło w świat dalej. I, m, no i mamy jeszcze tam kilka takich planów e, twórczych ze sobą. A co z filmem? No właśnie, mówię o tym filmie. Tak, tak. Film Wiktoria, no to zapewne widziałaś. No pewnie, e, tak, że tak. tak. Wciąż e, żyje. Spotkanie osobowości. Dokładnie, wciąż żyje. Własnym życiem, to też na, w, współ, współautorem jest y, Krzysztof Szekalski. To była niezwykła przygoda. I tam też, widzisz, udało nam się wpleść w jedną scenę dialog o Felinim i o Julii, bardziej nawet o Julietcie Maz Mazinie, y, czyli o żonie Feliniego oficjalnej pierwszej żonie, bo przecież wiadomo, że był bigamistą, ale jeżeli z tego co wiemy, przynajmniej podejrzewam, że miał dużo więcej tych tych związków na boku, nawet takich stałych dosyć. I tam jest wspaniała rozmowa pomiędzy Amelią i Violą, czyli Kasią Figurą i e, Małgosią Bogdańską, które są odtwórczyniami głównych ról i właśnie rozmawiają o Julietcie, która była, e, zrobiłaby wielką karierę w Hollywood, gdyby nie ten Kabotyn i szowinista, tak go nazywa nasza postać. Y oczywiście jest też geniuszem, o czym warto wspomnieć i jest y y absolutnym źródłem inspiracji dla, myśl myślę dla wszystkich twórców filmowych. I, no, a jeżeli chodzi o dalsze projekty, to na razie... No gminie. właśnie, bo ja ci prowokacyjnie trochę no, zapytałam, wiem. co z tym filmem. Niekoniecznie myśląc o Wiktorii, bo myślałam, że później trochę przejdziemy do Wiktorii, ale bardzo się cieszę, że przywołałaś już tę produkcję. No właśnie, bo chciałabym zapytać o te twoje plany, twoje pomysły, bo wiem, że chcesz dalej podążać właśnie tą ścieżką, czyli reżyserować także i filmy. Tak, słuchaj, mam takie dwa Jeden to jest ten projekt, który prezentowałam, ale tutaj nie mogę za dużo zradzić, bo jesteśmy... Trzyma Kciuki. Working Progress, więc mogę tylko powiedzieć, żebyście, żebyście trzymajcie kciuki. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli udało nam się zarazić energią, pomysłem i pomysłem na ten film i tematem, który jest też bardzo mocny i ważny, nie komediowy tym razem, grono komisji, która ma przyznać dotacji lub nie, no to pewnie w tym roku jeszcze wejdziemy w zdjęcia i w przyszłym roku będzie premiera. A drugi taki... Tor filmowy, którym teraz podążam, to jest, a raczej nawet serialowy, to jest rozwój właśnie Wiktorii na projekt serialu. Już mamy zainteresowanie pewnej y, producentki, zobaczymy co z tego. Tutaj też trzymajcie mocno kciuki, bo wydaje mi się, że temat jest warty rozwinięcia. A filmowo i serialowo pod względem aktorskim też się dzieje? Wszedł do kin włoskich i francuskich film Witamija w reżyserii Eduardo Winsper, w którym zagrałam... Włoszkę, właściwie pół Włoszkę, bo moją matką jest w rzeczywistości Dominik Sanda gra tę rolę. W filmie nazywa się Didi, czyli kobieta, która pochodzi z Transylwanii de facto. I to była niezwykle ciekawa, w ogóle bardzo piękny film uważam. jak już widziałam dwukrotnie, bo raz na takim pokazie prywatnym, a drugi raz na premierze, prapremierze światowej na festiwalu w Turynie. W zeszłym roku, w listopadzie była, odbyła się ta prapremiera w bardzo, w, w bardzo wspaniałym gronie ludzi. Samo spotkanie z Dominik Sanda było dla mnie niezwykłym zaszczytem i takim naprawdę wydarzeniem niecodziennym. I bardzo się cieszę, że ten film w końcu yy, ujrzał światło dzienne, ponieważ były jakieś tam tarapaty takie dystrybucyjne po drodze i on trochę czekał na wyjście na świat. A ta rola jest dla mnie niezwykle ciekawa, ponieważ zagrałam kobietę, która się jąka. Więc tutaj wracamy do warstwy dźwiękowej. To też było coś, co trzeba było znaleźć w ciele, ale też w takim rytmie, jakby skąd to jąkanie, skąd gdzie znaleźć źródło, klucz do tego, gdzie się ten, gdzie się to słowo zatrzymuje, dlaczego ono się łamie, jak to jest psychologicznie ugruntowane w człowieku. No oczywiście wiesz, zrobiłam całkiem spory research mamy coś wspólnego z reżyserem, ponieważ ja jestem dwujęzyczna a on jest nawet chyba nie wiem, trójjęzyczny, jeżeli nie więcej tych języków na pewno zna ich więcej, ale jego macierzystymi językami są na pewno francuski, włoski i niemiecki ze względu na to, że jego rodzina była taka, taką mieszanką, to jest film częściowo zainspirowany jego biografią więc yy, znamy bardzo dobrze zjawisko współistnienia dwóch języków jednocześnie w mózgu. To jest naprawdę gruba sprawa. Zapewniam pan, was, że czasami te języki współpracują, a czasami, jak by <grym> to powiedzieć, że stawiają kłody pod nogi i nagle chcesz coś powiedzieć po polsku? I wskakuje ci włoskie słowo. Albo nagle masz jakąś dziurę i pauza, pauza, pauza. I szuk, jakby ten, te szare komórki szukają tego słowa, przychodzi inne. I to, I to nam się zdarza. I to czasami powoduje takie potyczki. Więc my znaleźliśmy źródło tego, oczywiście w relacji z matką, która jest absolutnie taką dominującą, apodyktyczną postacią, ale też tak, żeby to znaleźć w rytmie, żeby to było organiczne, a nie formalne, takie wiesz, beznadziejnie zagrane, czego nie lubimy, ani ja, ani on to szukaliśmy tego źródła właśnie w tym, że te języki ciągle się gdzieś tam kłócą. Ta matka jest y, osobą, która powoduje, że człowiek jest natychmiast w napięciu, a na pewno relacja jakby córka-matka jest taka dosyć za zawsze skomplikowana, a tutaj y, są te dodatkowe komplikacje. Więc y, no, to była bardzo, bardzo ciekawa podróż dla mnie. A czy my będziemy mogli uczestniczyć w tej podróży? Czy ten film myślisz, że wejdzie do polskich kin? Masz Są, nadzieję? E, do polskich kin do takiej regularnej dystrybucji to raczej nie ma takich planów, wiem. Bo to jest, e, mimo, to, że, mimo tego, że to jest międzynarodowa koprodukcja trzech bodajże krajów, to te, te ścieżki dystrybucyjne są trudne, nie zawsze wszystko jest. Jakby dystrybutorzy no wiadomo, nie widzą takiego ale potencjału. Festiwalowo ale festiwalowo może. tak. Myślę, że są, są już podejmowane kroki w tym kierunku i festiwalowo e, może się to wydarzyć. Lecisz? No. Kręcić coś? Tak. <ślaś> Widzisz, złapałaś mnie, powiedziałam Ci parę minut przed wejściem do studia i już się tutaj już, już zdradzamy. Coś będziesz kręcić tak? Grać? Tak, tak, lecę do Włoch, też na południe w sumie, chociaż nie do moich rodzimych, do mojego rodzimego miasta, ale, ale niedaleko. Lecę kręcić, tutaj nie mogę też za dużo powiedzieć, ale wiem, że już o tym Telewizja Polska zaczęła mówić, więc nie czuję się tutaj zdrajczynią. Jest kręcony taki polsko-włoski serial, Polacy są głównym producentem, ale część zdjęć odbywa się we Włoszech. W okolicach Bari i on ma tytuł Felicita. I tutaj uwaga, nie od piosenki, tylko od nazwy takiego hotelu, pensjonatu, który jest takim miejscem, lokacją wokół którego wszyscy, cała akcja się toczy. Tam na, na południu Włoch. Ale też duża część tej akcji toczy się w Polsce. I lecę tam, zostało mi parę dni, już produkcja jest uruchomiona od połowy zeszłego roku, także to nie jest taka super świeża sprawa. Emisja będzie w tym roku, jesienią. Zapraszam was do oglądania nas. A możesz coś więcej powiedzieć? Kogo grasz? E, gram taką przyjaciółkę jednej z głównych bohaterek, głównej bohaterki, która jest Włoszką. Jestem Włoszką, która trochę zanegowała Włochy. Moja postać nazywa się Nina. Wyleciała do Nowego Jorku. Wraca trochę, żeby pomagać tej... Są różne intrygi, których nie będę zdradzać, spoilerować, ale trochę, żeby pomagać, wspierać tą, tą przyjaciółkę, a trochę nie wiadomo dlaczego. I to się pod koniec tego pierwszego sezonu rozwiązuje. Dlaczego? Bo w gruncie rzeczy okazuje się, że ten Nowy Jork fajny, fajny, ale taki... Może bezduszny dla niej? Bez Felicita? Dokładnie, tak. Bez Felicita, bez drugiej połowy, bez takiej klarownej perspektywy założenie rodziny, na to, żeby się tak ludzko odnaleźć. Zawodowo świetnie, wszystko tam hula, a pod względem prywatnym, takiego życia prywatnego, szczęścia, spełnienia średnio. I w związku z tym Tanina powoli tak bada teren, jak wrócić do Włoch. Karolina, to na koniec, co sprawia, że czujesz Felicze? Powinna mhm. powiedzieć, powiedzieć tak. Felicze. Czujesz się w Felicie, tak? Czyli, że czuję się szczęśliwa. Wiesz, myślę, że poza takim, taką przestrzenią rodziny, która na pewno sprawia mi dużo bardzo przyjemności i takiej głęb głębokiej bardzo radości na życie, czyli bycie z moimi dziećmi z mężem, czasami, nie zawsze, ale czasami z moimi rodzicami <grych> I, przyja i przyjaciele, którzy są absolutnie... Znaczy ja w ogóle nie jestem przywiązana do więzów krwi. Dla mnie rodzina jest taką rodziną szerszą i mam, mogę, mogę zaliczyć do, do rodziny osoby, z którymi w ogóle nie jestem spokrewniona i nie potrzebuję być. To ten mój zawód. Po prostu źródłem yy, spełnienia dla mnie takiego bardzo głębokiego i który daje mi poczucie, że, że jestem w dobrym miejscu i że mam jakiś dobry korzeń, że po prostu, który nie jest takim korzeniem związanym z krajem, tylko takim, że mamy jakieś źródło zasilania, wiesz? To jest, to jest sztuka po prostu. To jest możliwość realizacji projektów, możliwość... I czasami, ja wiem, czy może to, może to zabrzmieć ekscentrycznie albo jakoś tak dziwnie, ale czasami mam wrażenie, że to źródło nawet nie jest moje, wiesz? Że coś przeze mnie po prostu przepływa i że to musi wyjść, że to nie do końca... Że to nie do końca to jest moje, moja osobista twórczość, tylko że, że przeze mnie przechodzi jakiś temat, który mam potrzebę, żeby wypłynął. Bardzo Ci dziękujemy, że dzisiaj podzieliłaś się z nami swoją energią, właśnie tym przepływem. Karolina Porkari w programie pierwszym Polskiego Radia w spotkaniu Z. To była wielka przyjemność. Bardzo, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że nas będziesz odwiedzać, że będziemy przyglądać i przysłuchiwać mm. się twojej pracy zawodowej, tej aktorskiej i reżyserskiej. Trzymamy mocno kciuki i słyszymy się. Ja też bardzo, bardzo dziękuję tobie za zaproszenie, naszym słuchaczom i słuchaczkom, że chcieli z nami tutaj przez chwilę pobyć. I zapraszam do oglądania do śledzenia mojej twórczości. nie tylko. W ogóle wydaje mi się, że sztuka otwiera głowę i serce. Także wychodźcie z domu, idźcie do kina. Kina są w kryzysie. Idźcie do kina. Nie przed platformami, przed ekranami w domu, tylko kina, dobre kina studyjne. Polecam. Ale i do teatru też, żeby Oczywiście. zobaczyć spektakle Karoliny i z Karoliną. Karolina Purkari, bardzo dziękuję. Dziękuję. Martyna Podolska, do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio Lektury Jedynki Wracamy do Salonu Marni i Charlesa. Posłuchajmy fragmentu powieści Daphne Duolier, Rodzina Delanejów, Czyta Anna Kurt. Gdy tylko Charles opuścił pokój, Nile przestał grać. Mam dziwne uczucie, które często przytrafiało mi się w dzieciństwie, ale nie doświadczałem go od lat. Że to wszystko już kiedyś się zdarzyło. Ja też to niekiedy odczuwam, podchwyciła Maria. To spada nagle, zupełnie jakby dotknął cię duch, a kiedy przejdzie, czujesz mdłości. Chyba istnieje jakieś wyjaśnienie tego zjawiska, trąciła Celia. Podświadomość o ułamek sekundy wyprzedza mózg. Może odwrotnie. Zresztą to i tak bez znaczenia. Sięgnęła ponownie po koszyk, wyjęła dziurawą skarpetkę i zaczęła się jej przyglądać. Kiedy Charles nazwał nas pasożytami, miał na myśli mnie. Przyjeżdżam tu w każdy weekend i nie może być sam z Marią. Pojawia się w pokoju do nauki i widzi, że bawi się z dziećmi. Psuję plan dnia ułożony przez poli. Zabieram je na spacer w czasie przeznaczonym na odpoczynek albo opowiadam bajki w godzinach odrabiania lekcji. W ostatnią sobotę nakrył mnie w kuchni, jak uczyłam panią Banks robić suflet, a wczoraj natknął się na mnie, gdy przycinałam jeżyny. Nie może się ode mnie odczepić, że też ja całe życie muszę naprzykrzać się ludziom. Nawlokła igłę i zabrała się do cerowania. Skarpetka była znoszona, wytarta i przesiąknięta zapachem chłopięcych nóżek. Celia tyle razy już to robiła. Zawsze dla dzieci Marii. Nigdy dla własnych. I chociaż aż do dziś jej to nie przeszkadzało, teraz zapewne wszystko się zmieni. Nigdy już nie przyjedzie do Farting z taką naiwną lekkością w sercu, bo Charles nazwał ją pasożytem. – Jemu wcale nie chodziło o ciebie, tylko o mnie – przekonywała ją Maria. – Charles jest do ciebie bardzo przywiązany. Lubi, jak krzątasz się po domu. Zawsze uważałam, że wybrał niewłaściwą z sióstr. Wyciągnęła się znów na sofie, tym razem na boku, żeby widzieć ogień. Gorący, biały popiół z rozżarzonych polan zwijał się i opadał między prętami rusztu na dno paleniska. – w ogóle nie powinien się ze mną żenić. Niechby sobie wybrał kogoś, kto lubi to, co on. Zimę na wsi, jazdę konną, gonitwy point to point, proszone obiady i brydża. Co to dla niego za życie? Pracuję w Londynie, do domu przyjeżdżam tylko na weekendy. Udawałam, że jesteśmy szczęśliwi, ale już od dłuższego czasu to nieprawda. Anna Kart przeczytała czternasty fragment powieści Daphne du Maurier. Rodzina Delaneju w przykładzie Anny Bańkowskiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.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 reklam